Czytałem ostatni artykuł na temat chęci blokowania przez brytyjski rząd stron internetowych o charakterze pornograficznym. Rząd dogadał się z dostawcami internetu, by ci filtrowali strony pornograficzne, a obywatele, którzy będą chcieli tą blokadę zdjąć, będą musieli wystąpić z wnioskiem do dostawcy internetu.